Dobry wieczór, albo dzień dobry, a to w zależności kiedy audycja będzie nadawana. Chcę być z lekka dyplomatyczna i przywitać się z moimi słuchaczami tak, jak się przywitać z nimi powinno. Czyli to ja, Krwawa Kałuża, w odcinku siódmym mojej taśnej pogadanki o horrorze oraz tematach pokrewnych horrorowi wszelakiemu, ale z naciskiem na horror polski. Horror polski to jest określenie bardzo głęboko semantyczne, metaforyczne wręcz, gdyż zahacza również o coś, o coś jakby życie codzienne obywateli w naszym pięknym kraju. Tak, tak, kochani, niekiedy życie w Polsce przypomina horror, jest rodem z horroru albo inspiruje do horroru. No ale wracając do krwawej kałuży niniejszym zapodam spis treści programu, czyli skrót myślowy. O czym to ja będę dzisiaj Wam do uszu słowa moje wpychała? Hmm, czy coś? Mogłam pokręcić ostatnie zdanie. Proszę o wybaczenie, jestem z lekka niewyspana. Kofeinę powinnam sobie zapodawać dożylnie. Czyli tak, ogólnie rzecz biorąc i mianowicie, niniejszy odcinek będzie tak zwanym piedestałem muzyką przerywanym. Dlatego, że planuję odhaczyć trzy kąciki pochwalone, a nawet więcej kącików pochwalonych Mniej więcej w takim samym natężeniu emocjonalnym Kąciki pochwalone, czyli piedestały, ustawię dla Radeckiego, dla Dardy, dla Okiem na Horror, dla Kostnicy, dla carpe Noctem i dla Horror Online żeby nie było za długo i żebyście się nie ponudzili. Następnie zamierzam wyartykułować na kącik zjebów a kapręgierz w odniesieniu do procederów współfinansowania wydawniczego. Współfinansowanie wydawnicze wzbudza wielkie emocje, wzbudziło również u mnie, są to emocje stricte negatywne i o nich właśnie powiem. I te wszystkie tematy, oprócz tego współfinansowania się zazębiają, gdyż dotyczą ludzi z kręgu polskiego horroru literackiego i działaczy prężnych. No, ale o tym wszystkim powiem po przerwie reklamowej, bez reklam, ale za to z muzyką. Uprzejmie proszę telekino o jakąś skocznie mroczną melodię, czyli gramy, gramy, słuchamy, słuchamy. To ponownie krwawa kałuża, odcinek siódmy, a że siódemka to prawie szatan, a że prawie szatan, to nijak nie chce być inaczej, tylko przybliżę Państwu draństwu sylwetkę Pana, który się zwie Radecki, a na imię ma Łukasz. Łukasz Radecki. Yeah! Inaczej to ujmując, trzy szóstki to liczba bestii, trzy siódemki to nowy lepszy szatan i wszystko się zgadza. Oczywiście osobom regularnie taplającym się w horrorze polskim, osoby Łukasza Radeckiego, nie trzeba przedstawiać. Jest to ogólnie rzecz biorąc człowiek orkiestra i to dosłownie, ponieważ oprócz swojej działalności prężnej na polu literackiego polskiego horroru, Łukasz Radecki jest również muzykiem. Co dokładnie porawia ów jegomość, można przeczytać na jego oficjalnym blogu oraz na jego profilu na Facebooku. I nie przytaczam tutaj dobrego zdania o tym, że kolesiu, tylko dlatego, że się ów kolei wyraził pochlebnie o moich książeczkach. Przytoczyłabym dobre zdanie o radeckim, nawet gdyby recenzyjnie zjechał moje teksty. No ale do rzeczy. <śmiech> Wiadomo, że radecki pisze horrory, że gra i śpiewa horrory, czyli uskutecznia mocną muzę, ale naprawdę mocną, że ma dziary ten radecki i że generalnie rzecz biorąc jest tak zwanym pozytywnym świrem. I oby takich pozytywnych świrów było więcej. A jest takich więcej, ale o tym później w niniejszej audycji. Nie powiem, że czytałam wszystkie dokonania literackie Łukasza, bo nie czytałam i się teraz w moje piersi biję, że mam spore zaległości, które w miarę szybko postaram się uzupełnić. Ale powiem, że dzięki uprzejmości radyckiego, mam jego dwie książeczki z cyklu Bóg, Horror, Ojczyzna i dlatego między innymi postanowiłam powiedzieć o tym Radeckim w superlatywach znaczy, oczywiście mogłabym się czepnąć i za pośrednictwem Łukasza wystosować odezwę taką małą do oficyny wydawniczy literat która wydała y, y, książeczki Bóg, Horror, Ojczyzna i mam taką prośbę do oficyny, żeby dzieła wydawała ta oficyna troszkę większą czcionką. Znaczy. Bo to jest tylko taka moja uwaga. Ja mam wzrok prawie Sokoli. Coś mi się trochę tylko pierdoli. Sorry za kolokwializm, no, taki rym. I czytając Bóg Horror Ojczyzna ów Sokoli wzrok mi się po prostu strasznie odsokolił, czyli zmęczył. No tak samo notka na ostatniej stronie okładki. Piękne rzeczy są tam napisane i chwalebne opinie, ale też czcianką tak zwaną mikroskopijną No, no tak to wygląda, znaczy ja bym chciała tylko powiedzieć, że to tyle zażaleń Raczej technicznych niż merytorycznych do wydania <śmiech> Jako, że do Łukasza młodego zdolnego człowieka mam wielki sentyment Z powodu jego konsekwencji, dosłownie konsekwencji To jest bardzo dużo Powiedziałabym nawet, że to jest rzecz najważniejsza w pisaniu horrorów, dlatego że Radecki pisze określony rodzaj horroru. I to dobrze, i to jest właśnie wielki jego plus. Zauważyłam tendencję do trzymania się klimatów horroru z lat 80. i 90 łącznie z horrorami filmowymi utrzymywanymi w, w, w tym klimacie i które to horrory zostały w tekstach Radeckiego przybliżone. Taki jest klimat w prozie tego chłopaka, rodem z pięknego oldschoolowego horroru, na którym to horrorze, pokolenia horroromaniaków się po prostu wychowały. To jest ta esencja i to trudne taki klimat uzyskać w tekście, a tym bardziej rozumiem kontr kontrowersje w odniesieniu do prozy Rodzickiego, ale kontrowersje są, zauważyłam, wypowiadane przez młodzież buńczuczną, taką właśnie, że młoda to narowista ta młodzież, tak troszeczkę mi się powtórzyło, gdyż po prawdzie, Proza Radeckiego jest, mówiąc, brzydko zrozumiała, w tym również ze względu na właśnie ten klimat horrorów klasycznych, czyli rootsowych, dla ludzi, którzy się właśnie na tych horrorach wychowali. I dobrze, nawet powiedziałabym, że bardzo dobrze, że Radecki w ten sposób pisze, bo jest chyba jednym pols jedy jedynym, nie, on jest jedynym polskim pisarzem, który właśnie konsekwentnie nawiązuje do ery typowego, a przez to najpiękniejszego horroru ever czyli tak zwanego horroru klasy B i tu ciekawostka która zresztą potwierdza moją, e, moją tezę że Radecki się trzyma tak zwanej holskuli, że horror klasy B to jest tytuł najnowszego dzieła Łukasza czytałam fragment zamieszczony na blogu w siecie słów u Pauliny Król i rzeczywiście Zapowiada się na typowy horror garściami, zagarniający klimat z lat 80. i 90. Coś pięknego, po prostu coś pięknego. Dla mnie to jest również wehikuł czasu. I mam tylko do Łukasza prośbę. Ja wiem, że nie ma czasu na pisanie, że nie ma czasu na nic. Że generalnie, wiadomo, życie nie może być odwieszone na kołek. Że są y, obowiązki i w ogóle nie można pisać, kiedy się chce. Czy w ogóle, no, człowiek jest troszeczkę udupiony, jeżeli chodzi o te y, y, działalności literackie. Ale chciałabym w moich zbiorach literackich właśnie mieć twoją powieść, taką tomiszczę. To znaczy, ja nie mówię, żebyś od razu walną cegłówkę ala Stefan Nudziasz-King, ale coś jakby troszkę grubiej, w sensie objętościowym, powieściowym, poproszę. Szanowny Panie Łukaszu Radecki, zrobię sobie miejsce na regale, w kąciku horroru, postawię Twoją książeczkę grubą, to znaczy, ja już mam Twoje książeczki, one sobie stoją na regale. Mogę Ci przysłać zdjęcie. I Dostawię te grubszą i będę patrzyła oraz podziwiała. <śmiech> <śmiech> Oczywiście po, po przeczytaniu będę potem patrzyła sobie i podziwiała sobie. I tak się możemy umówić, co? No, no dobra, no to okej. Okay, to jesteśmy umówieni i to wystarczy pe peanów na temat y Łukasza Radeckiego i pierwszego, y że tak powiem, piedestału. Pozdrawiam niniejszym rodzinę Radeckiego, piękną i zdolną małżonkę, potomstwo innymi słowy springi. Pozdrawiam i życzę wszystkim, całej rodzinie Radeckich wszystkiego dobrego. I teraz poproszę DJ-a o muzykę. Wracam po przerwie tanecznej. To znowu ja, Krwawa Kałuża w odcinku siódmym audycji. I znowu zapodam piedestał. Tym razem dla mojego ulubionego Stefana bo ja mam tak naprawdę dwóch ulubionych Stefanów, pisarzy jeden to Stefan King drugi to Stefan Darda Jeee! Yeah! to znaczy tak, wyższość Dardy nad Kingiem jest taka mianowicie, przynajmniej dla mnie że Darda to Polak a no to sprawia że tak się złożyło że znam kolesia osobiście, miałam tę wielką przyjemność go poznać i zamienić zeń kilka osobiście to znaczy, że on się okazał spoko koś, pierwszą kolesiem przepraszam, że się zająkłam spoko kolesiem, któremu woda sodowa oraz palma popularności nie wali ani nie bije na dekiel a Darda jest popularny niewątpliwie i bardzo się z tego cieszę. Mam również swoją ulubioną książeczkę Dardy, a jest nią mianowicie Dom na Wyrębach. W tej książeczce się zakochałam po moje szanowne uszy i tak dalej, i tak dalej. To znaczy tak, peanów na temat Stefana Dardy oraz jego dokonaniach, oraz o jego dokonaniach, przepraszam, za mało kawy wypiłam. Mogłabym tych peanów, że tak powiem, snuć niczym te. Mgły się snują na polu. Mogłabym o jego dokonaniach na polu literackiej grozy perorować długo albo i dłużej, ale nie będę. Nie dlatego, że nie chcę. Tylko dlatego, że chciałabym temat ująć właśnie od drugiej strony nie powiem z dupy strony podejść do Stefana Dardy bo to by było dosyć wulgarne, ale tak, jest wujek Google który wie wszystko i można sobie owego Dardę wygooglać co polecam osobom w temacie niezorientowanym ten niniejszy piedestał dla Stefana Dardy jest mianowicie spowodowany tym jego no, ogólnie rzecz biorąc nieodstawieniem pisarskich fochów po drugie koleś napisał naprawdę dobre książki, ale to naprawdę dobre i po trzecie ze Stefanem Kingiem łączy Dardę więcej niż ustawa przewiduje, co mianowicie a mianowicie ze Stefanem Kingiem łączy Stefana Dardę nie tylko fakt, że obaj panowie Stefanowie piszą grozę i horrory, ale łączy Stefana Dardę ze Stefanem Kingiem niejaki Darek Kocurek no tak, a to znaczy, że na piedestale niniejszym obok Stefana Dardy stanie niejaki Darek Kocurek zmieści się, zmieści się, piedestał jest szeroki i nie spadniecie chłopaki Darek Kocurek jest wysoce utalentowanym grafikiem, z bogatym dorobkiem. Wykonuje okładki do książek Stefanów obu, tada, czyli do Kinga, też do polskich jego przedruków. To jest dla mnie coś niesamowitego, tym bardziej dosłownie spadłam z krzesła, kiedy dowiedziałam się, że okładkę do mojej debiutanckiej powieści wykona właśnie niejaki Darek Kocurek. Miałam wtedy prawdziwe ciary i piszczałam niczym nastolatka, a nastolatką nie jestem. No niby tak się mówi, że świat jest mały, że jest globalną wioską, inne powiedzenie brzmi tam to się a propos koła. Kolejność mianowicie była taka. Najpierw wpadł mi w ucho Stefan King. Następnie przy edycji mojego debiutu powieściowego wpadł mi w ucho Darek Kocurek. Następnie przy okazji wizyty w jakiejś księgarni już nie pamiętam jakiej i kiedy wpadł mi w ucho Stefan Darda następnie wpadło mi w oko, że jego książki ilustruje niejaki Darek Kocurek następnie okazało się że Darek Kocurek niejaki wykonuje okładki do polskich wersji książek Stefana Kinga no i następnie się okazało, że Darek Kocurek wykona okładkę do mojej książki i koło się zamknęło nie mam więcej pytań, ani nie mam wątpliwości, że Stephen King to pisarz wielki, że Stefan Darda to pisarz wielki, że Kocurek Darek to mistrz świata w grafice komputerowej. Tak, twierdzę i zdania nie zmienię. Dodatkowo, co jest bardzo ciekawą sprawą, Stefan Darda wystąpił w epizodzie filmu, który Darek Kocurek zrealizował na podstawie opowiadania Stefana Kinga. Opowiadanie, tytuł Lament Paranoika, film jest y, albo był, albo będzie dost, dostępny na YouTubie, ale to trzeba by było się zwrócić właśnie z, do Darka Kocórka, jak do twórcy tego filmu, kiedy można ten film, że tak powiem, obczaić, mówiąc brzydko. Czyli co? Czyli same wspaniałości. Nic hmm. więcej nie nie dam rady w temacie rzec, oprócz oczywiście serdeczności aż do kości dla Stefana Dardy, dla Darka Kocurka których oboje normalnie uwielbiam pff, niesamowicie i w ogóle mam nadzieję, że się nasze drogi wszelakiej maści, czy to literackie czy to tam jakieś artystyczne czy tam dotyczące jakichś innych projektów albo po prostu towarzysko się te drogi jeszcze Stefanie Dardo oraz Darku Kocurku nasze wezmą i skrzyżują mam taką nadzieję i na to liczę z drugiej strony patrząc niedawno był kwason na kwasonie zarówno był Darek Kocurek jak i Stefan Darda pogadaliśmy sobie, może trochę krótko ale miałam okazję właśnie poznać na kwasonie Stefana Darda. okazało się, że jak już mówiłam jest spoko kolesiem tak więc naprawdę jestem pod jego wielkim wrażeniem no i co, ty, to, ty, to będzie chyba tyle z Piedestału Podwójnego pozdrawiam panów yy, Stefanów, to znaczy Stefana Darda i Kosurka jeszcze raz, życzę im wszystkiego dobrego życzę im ciężaru każdorazowo, ciężarówki, ojro w złocie za książki i grafiki żeby było wszystko, no nie wiem żeby spełniły się jakieś ich Zawodowe plany, żeby nie mieli żadnych, że tak powiem, perturbacji, żeby nie było y, zawsze pod górę, czy coś tam, coś tam w temacie. Wszystkiego dobrego Panowie, serdeczności aż do kości. Proszę niniejszym Wielkiego Radiowego Brata o podkład muzyczny, a ja się wezmę, przygotuję w międzyczasie do kolejnego gadania i na piedestały ludzie, y, ludzi stawiania. Poproszę o muzykę. Wracam za kilka minut. Krwała kałuża peroruje i wysiaduje po przerwie muzycznej. Po raz siódmy, przypominam. I teraz będzie mianowicie o miejscach wiejących horrorem. Miejscach w internecie, dodam. Miejscach wiejących horrorem, bo nie sandałem. O nie, nie, nie. O jakich miejscach ja, że tak powiem, powiem? A mianowicie powiem o okiem na horror, Powiem o Kostnicy, powiem o Karpę noktem oraz wspomnę o Horror Online. Niedawno również powstała polska polskagroza.pl, cała strona internetowa. Są również blogi indywidualne, takie jak w Świecie Słów, o którym już mówiłam. Blog Pauliny Król ma już wydźwięk prawie globalny. <głosy> co jest co mnie wielkie cieszy, ponieważ porusza recenzyjnie inne kwestie niż tylko horror oraz groza. Oczywiście, tak więc blok się rozszerza i mm, to dobrze. Natomiast pierwsze miejsce w internecie, to znaczy okiem na horror, jest to miejsce prowadzone przez Sebastiana Sakałowskiego. Nie muszę mówić, że to jest zapalenie horroru i grozy znaczy praktycznie rzecz biorąc, każde to miejsce w sieci, czy blok, czy strona, czy portal jest prowadzony przez zapaleńców horroru i grozy. No nie da się tego zrobić inaczej, to musi być człowiek, który ma świra na punkcie horroru i grozy. Co te miejsca charakteryzuje? A mianowicie charakteryzuje no prowadzące osoby właśnie to miejsce, albo grupy osób. Każde z tych miejsc jest można powiedzieć charakterystyczne, mimo, że dotyczy horroru ogólnie. Znaczy, ja, ja powiem tak, przyznam, nie wnikam, jakiego rodzaju recenzje moich tekstów zostały opublikowane na tych portalach czy blogach. Naprawdę nie wnikam, nie mówię, że to mnie nie interesuje. Wiem, że na okiem na horror Tomasz Siwiec skropną pozytywną opinię o Alwetor Wiem, że na dniach ma się pojawić recenzja książeczki na Karpę Noctem. Wiem, że Paweł Właśniewicz recenzował Ymar na horror online i tam ileś czaszek mi przyznał. Ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że ja nie patrzę na te portale czy strony internetowe poświęcone polskiej grozie i horrorowi z perspektywy osobistych preferencji czy tam czegoś, tylko zwróciłam uwagę na naprawdę stuprocentowy profesjonalizm tych stron, czy blogów. Mimo, profesjonalizm, mimo, że najmłodsze jest okiem na horror, niedawno obchodziło swoje pierwsze urodziny i wtedy to Sebastian Sokołowski Wystosował odezwę na Facebooku, a raczej nie odezwę, tylko podziękowania i podziękował kilkudziesięciu osobom, głównie chyba pisarzom, bo tam ja się nie wczytywałam, kto to tam dokładnie był, e, głównie pisarzom, na które to książeczki okiem na horror ułupnęło tym okiem. Moim zdaniem, którego to zdania nie zmienię. podziękowania wielkie, naprawdę ogromne należą się Sebastianowi Sokołowskiemu, bo gdyby nie stworzył oka na horror, to pisarze tam by nie zabłysnęli swoją twórczością w to oko. Taka jest prawda, kochany. I przyjmij podziękowania na swoje szanowne klatę. Lubię okiem na horror, ale lubię również kostnicę. To ciekawie zabrzmiało, prawda? Kostnica to jest takie miejsce w necie, które ma praktycznie wszystko. <gryw> ale praktycznie ma wieści o tym wszystkim co jest związane z horrorem i grozą i to nie tylko związane na polskiej niwie. Czego tam nie ma? Są tam konkursy, gry, zabawy i holanki, jest organizowany krwawnik, a przynajmniej był, mam nadzieję, że będzie kolejna odsłona tego krwawnika. To znaczy tak, okiem na horror też ma kilka zagraniczniaków w swojej ocznej stajni recenzyjnej i oceniaczej, ale bardziej jest to ujęte w tym okiem na horror kameralnie. Kostnica mianowicie jest o wiele starsza i tematycznie obszerniejsza. To jest cały portal. Kameralne, ale to nie znaczy, że opiniodawczo w mniejszym zasięgu, jest również karpę noctem. Ciekawe miejsce w sieci. Polecam. Naprawdę rzetelne. Ciekawy jest również horror online, gdzie jest również wszystko. W filmie, książki, recenzje, opowiadania, konkursy, czyli mydło i horrorowe powidło, a jeżeli chodzi o recenzję, no to jest taka fajna kwestia związana z nimi, mianowicie te czaszki, gdyż ocena jest wystawiana w czaszkach. Oczywiście należy się spodziewać, że te blogi i strony, czy portale związane z horrorem mają w gronie redaktorskiej ludzi pośrednio lub bezpośrednio związanych z horrorem. Ludzi, którzy w horrorze są zanurzeni po uszy albo i po czubek głowy fanów pisarzy, publicystów, zapaleńców i całą masę tych cudnych, pozytywnych świrów. I to jest naprawdę wielka sprawa i fajna rzecz, że istnieje coś takiego, jakieś miejsce, że tak powiem w sieci, które zrzesza grona zapaleńców stawiających sobie za punkt honoru pokazanie horroru jako takiego, w tym horroru polskiego, jako zjawisko warte pokazania. Poza tym wyczuwa się z tych miejsc, że ci ludzie ten horror po prostu lubią bo tego się nie da inaczej też mówiłem już o tym no a i a propos polskiego horroru pokazania to z najnowszych wieści, o których już mówiłam na początku, jest mianowicie taka wieść, że ruszyła strona internetowa polskagroza.pl na której to stronie będzie dosłownie wszystko, co się przetacza przez polski świat horroru i grozy. Trzeba wziąć pod uwagę, że strona powstała niedawno, że się dopiero rozwija. Dajmy polskiej grozie szansę, dosłownie i w przenośni. Cieszę się naprawdę, że istnieją takie miejsca jak Okiem na Horror, Karpenoktem, Noctem, Horror Online oraz moja ukochana Kostnica, to znaczy ja generalnie rzecz biorąc, wszystkie te miejsca kocham niezmiernie. Cieszę się, że powstała strona Polska polskagroza.pl I cieszę się, że nadeszła pora przerywnika muzycznego, gdyż już się trochę tym gadaniem zmęczyłam. Takąż melodię poproszę, gramy, gramy. I znowu krwawa kałuża, wcale nie mała, lecz duża, wraca po przerwie. A teraz będzie o współfinansowaniu. I powiem głośno, współfinansowanie jest B. Chodzi mi o współfinansowanie wydawnicze. Dlaczego jest B? Dlatego, że jest B. Tradycyjna forma wydawania książek polega na tym, że autor nie ponosi żadnych kosztów, przynajmniej teoretycznie. O ile oczywiście autor posiada fundusz swobodnej decyzji oraz o ile porozumie się, że tak powiem, z wydawnictwem, o ile wydawnictwo wyrazi zgodę, może autor na przykład po swojemu i ze swoją kasę promować książeczkę, proszę bardzo ale nie ma autor płacić firmie, żeby ta firma owę książeczkę autora wydała. Tak się nie czyni. Takie jest moje zdanie i zdanie owego nie zmienia. Argumentacja, że wkład pieniężny autora jest gwarancją zaangażowania się autora w promocję i w próby zwiększenia sprzedaży są argumentami z dupy albo do dupy, do wyboru. Autor chcąc, nie chcąc, angażuję się w promocję i próby zwiększenia sprzedaży, proszę mi wierzyć. Inna sprawa jest taka, że płacąc wydawnictwu za wydanie powieści czułabym się jak pracownik, płacący pracodawcy, żeby pracodawca mnie zatrudnił. Sami kochani widzicie, to jest bez sensu. I tyle w temacie. Denerwuje mnie, że firmy wydające ze współfinansowaniem powstają jak grzyby po deszczu, ale jest nadzieja, ponieważ takie firmy równie szybko upadają o czymś to świadczy denerwuje mnie, żeby nie powiedzieć w nie niepodawanie do wiadomości niekiedy, że wydawnictwo jest współfinansujące a to współfinansowanie niekiedy nie jest wcale współfinansowaniem tylko finansowaniem całkowitym wydania powieści ale autor, najczęściej debiutant o tym nie wie i daje się oszukać no tak, nie boję się tego słowa. Współfinansowanie to prawie legalne oszustwo i nabijanie naiwnego autora frajera w butelkę. Miałam propozycję wydawania książek ze współfinansowaniem i nie skorzystałam. I bardzo dobrze, wydawnictwa oferujące ten typ edycji albo oferujące ten typ edycji oficjalnie, albo w trybie zaowalowanym, przepraszam za problemy z dykcją, omijam szerokim łukiem. Naprawdę, co innego self-publishing. O tym się nie wypowiem. Spytajcie kogoś innego. Ale współfinansowanie jest dla mnie wielką pomyłką, procederem naciągania i jawnego wyłudzenia kasy od naiwniaków. Do tego mam cichą nadzieję, że firmy wydawnicze współfinansujące szybko znikną z wydawniczego rynku, Amen To tyle, dwa gile Żegnam się z wami tradycyjnym Niech wam ziemia lekką będzie I nie szczypią wasła będzie. Ale jeszcze chwilka Miałam w którejś audycji przytoczyć fragment listu W którym pan mnie chciał nawrócić ze, ze złej drogi Przepraszam Na drogę dobrą, czyli ku światłu Przekonywał mnie, żebym nie pisała horrorów Ale nie powiem o tym bo pan się sam nawrócił. Na zdrowy rozsądek chyba przysłał mi długi list, a dokładnie mail, w którym przeprosił i się kajał gorąco. Cóż, mam tylko jeden, że tak powiem, jedną odezwę do was, kochani. Nie piszcie maili pod wpływem alkoholu albo narkotyków, nie wiem, albo jakichś innych dopieszczaczy, bo następnie będzie wstyd, kiła i mogiła. A jeżeli mogiła to powtórzę, niech Wam ziemia lekką będzie do usłyszenia aniołki z rozłupaną dupką do usłyszenia